CTRL-F, tam u góry macie, szukaj, wpisujecie ny, U, C, A, Będziecie mieć takie logo Nukastu, podpisem personal block, 14 osób to w tej chwili lubi. No moim zdaniem bardzo mało lubi bardzo mało osób to lubi skoro 14, no to bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. I jak już wejdziecie, to będziecie mieli przycisk lubię to, obok napisku nukast I gdy naciśnięcie lubię to, ja też będę Was lubił.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 W środę raz w czwartek kończę, obrabiam, zapisuję, wysyłam na serwer, ustawiam datę, kiedy ma się pojawić na stronie i zruch. Wy się cieszycie, bo dostajecie odcinek. No. No to na Twitterze szukacie osoby, które, które jest znane jako checktal, yy, czyli wchodzicie sobie na Twittera, yy, twitter.com yy, slash checktal.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 4, 24 i 20. Każdy nie Mario na świecie nie okay. to można mówić Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na no, ostatnie no. Kapitanie, odbieramy dziwne sygnały! Niech pan posłuch. Człowieki przed mikrofonem Jumper, ej. wasz ulubiony, postyklarny radiowiec! na Tak, dzisiaj się udało mi pozbyć z ręki tego francowatego wódeckiego, który mi babłał ostatnio, bo o mnie nie było. No dobra, pozwoliłem mu, się sobie pobyłem, Bo bardzo był tym zainteresowany, że ja ale No właśnie, i odróżnię babła. O czym chcę dzisiaj porozmawiać?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 Cholera ich wie. Wejścia do ich kryp zazwyczaj są strzeżone przez kilku paladynów, jak się nazywają oni sami, i ciężko jest wejść. Jeżeli nawet byście wymordowali tych paladynów, co jest niezmiernie trudne, musielibyście robić to, nie wiem, całą gromadę ludzi. bo Pomyślcie sobie, kilku panów stoi sobie w pacarzach smaganych... Po ręką mają minigun, jakiś granaty plazmowy i coś tam jeszcze. Ewentualnie laser Gatlinga. Taki minigan, tylko że laserowy, chyba mówiłem o nim ostatnio. Nie pamiętam. No jak tylko zobaczą, że ktoś nadchodzi niesprzyjający im. Nie ma. Możecie stwierdzić, że to szaleńcy jacyś. Ale ja się nie dziwię, jeżeli zbierałbym sam cały czas technologię. I no. Znalazłem niekradzionem, mawiają. No to też bym się chronił, prawda? Mam możliwość, no to się chronię. Ktoś wchodzi do mojego domu, chce zabić mi nie moją rodzinę i, i zabrać to, co jest moje. No to przecież nie pozwolę mu wejść, żeby wymordował całą rodzinę. Tylko odbezpieczam broń, ładuję mu trzy głowy, trzy strzały w głowę. Podchodzę, kopię zwłoki, później idę do ogródka, wykopuję dół, wrzucam do środka, zakopuję. Cześć, to jest jasne. Niech nie będzie pozwalał, żeby tak jakieś łachudry wchodziły i tak nasze domostwo, tak? Bumczy są ich domami lubią, to jest chwalebne, jak najbardziej. No ale jeżeli oni wchodzą do czyjegoś domu, mówią Wy macie technologię, technologię z to do nich też należy strzelać. No ale, hm, pomyślmy, jakie mamy szanse w starciu z kolesiami w pancerzach wspomaganych? Hmm... Jeżeli byśmy zaminowali całe wejście do domu, do tego byśmy mieli kilka wyrzutni rakiet, ewentualnie nie wiem. No, ogólnie, jeżeli byśmy mieli grupę grup lodu, to może byśmy je jakoś tak powstrzymali. Ale na szczęście my, czyli łowcy monadów, znamy rozwiązanie na pasz problem. Jaki? Granaty EMP, tak.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 Jedyna trudność, jaka będzie w tej chwili... Hmm... Kto was nauczy posługiwania się tym pancerzem? No też nie wiem. Mnie nikt nie uczy. No, znaczy się u nas kilku kolesi potrafi. No wiadomo, mówiłem. Pięć pancerzy wspomaganych dostaliśmy i ja... I... No właśnie. Ale co dalej? Dostaliśmy nakaz, żeby nie rozgłaszać, jak to robić. Musicie już do tego dojść sami. Gdzie się nauczyć?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 Ale będę się śmiał, gdyby to nie istniało. Oooo, ten kuzyn musiał zapłacić żadnych takich alimentów, ani odszkodowań za to, że typowałem ich. Przyjdzie do mnie Arkadia. Przedstawią mi kogoś taką dziwną spluwę do głowy. Śmiałbyś się z nas. Pdziu! No i podzianie! Nie będzie Jana. Nie będzie takich kubkła audycji, w których Jan mówił. Do was, słuchacze. Będziecie musieli słuchać tego pajaca Wureckiego. Jak można w ogóle lubić rady? Nie wiem, jak widzę, to do niej Mutant to mutant. Ne. Jeszcze jak ona się drzuchu. De. De. No właśnie. Na samą myśl mi się odbezpiecza karabin. Dobra, coś wam powiedziałem o tym, co się tam działo. I ja przejdę do innego tematu, no bo ileż można mówić o jakichś podpaleniach. To, że będziemy głodować, to było wiadomo już od nich z czasu. A to, że się ktoś zapali, to też było wiadomo. Przecież było suche, cholera. Prędzej czy później musiało to nadejść. A jeśli nawet ktoś to podpalił, to albo sam strzelił sobie właśnie w nogę, albo to było właśnie po jego myśli. Jakiś ma plan, byłem przy tym związany. Nie ja wiem. Dobra, koniec pieprzenia w jakichś takich durnotak. jeśli będziemy i tak, czy jak. A jak będziemy jeść, to zjemrzamy. <śmiech> Kto tam? To tylko ja! Czyżbyś mówił o balfrokach? Spierdalaj! No dobra. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak nie lubię tego wodeckiego. Cały czas czai się gdzieś tutaj pod oknem. Tak dogaduję jakoś ciebie co chwilę, do kurde no.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 Witajcie po przerwie, a przed mikrofonem John a wysłuchacie radia z nadwisły. Przed terwą mówiliśmy o tym, co się stało na południu. Tak, w tym południu przez drzewę. Tam, gdzie mieliście jedzenie. Hehe, <śmiech> już nie będzie mieć jedzenia. No cóż, kiepska sprawa. Pfff, no okej. Okay. Y jedziemy dalej. Następną sprawą jest to, co rozbabrał nasz ulubiony Wodecki.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 Wszystko zaczęło się na bardzo dalekim południu, za górami, za lasami, za wodą. Nie, aż przedwrośnie było. Dobra, powiedzmy, że za górami, za lasami, na takim czymś, co wyglądało kiedyś jak but. Widziałem takie mapy właśnie Jest sprzed wojny i tam taki but był. Przynajmniej to wyglądało jak taki but. wiem. Szp szpilki, to nazywają. Cholera. Dobra, i właśnie tam były takie duże okrągłe areny nazywane amfiteatrami i tam właśnie... Gladiatorzy by... ja walczyli na śmierć, życie, ku chwały Kejzera, czy jakiegoś tam innego ich niższego wodza, ale chyba Kejzer się nazywał tam Kraizol czy coś tam. Cezar on się nazywał, Cezar. A pójdziesz ty mi tego okna? Ty bez bestio. No, poścet. No, raz to no. z tymi. Dobra.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 A nasi są wolni tylko lubią zabijać, są socjopatami i pasty już nad zwłokami, jak już mówiłem, ale nie mówiłem, prawdopodobnie i właśnie walczą dla pieniędzy. Lubią pieniądze, które były wcześniej pobrane w krwi winnych, niewinnych, nie wiem. Czy Dym nich może być niewinny? Skoro chce się babrać we krwi, hmm, chyba nie jest niewinny. Tak czy siak, oni się właśnie babrają, i jak lubią się babrać, i dobrze się obradę.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 terenie, który mam dookoła. Nie tylko tej ty u nas na podkarpaciu, ale również na północy na terenie tamtym takim węglowym kurde. Jak się nazywa? Nie! Ty są. No! No! jeden. No. Ale spiegowa. Dać pole z rękę będzie chciał odkryć. A to wólecki jeden. Idź swoje żaby dojść, a nie mi tu przeszkadzasz w nagrywaniu ty! Dobra, pieprzni i daj go za ścianki. Się... Dobra. Co z takim można zrobić? Na poliko Cholera za nagutateczkę wyższej. Hmm. Dobra, nieważne. No i właśnie już wracają. Cholera co chwila jakaś dygresja. Jeżeli chcecie walczyć na arenie, z się się dostali, oni to właśnie organizują w stali swoje areny. I właśnie liga stali jest w tym okręgu. Moim zdaniem najlepsza. Jeżeli będziecie chcieli, to dostali. wbijajcie. Tam się zapisujcie. Oni was przeszkolą, jeżeli nie macie odpowiedniego szkolenia. Zobaczą, jak dobrze jesteście. Od odpowiedniej linii was jeszcze skierują. I po wszystkim, albo dostaniecie kasę, albo dostaniecie po głowie, albo będziecie w glorii chwale dalej walczyć. Jeżeli że nie będziecie chcieli, to pójdźcie do domu. Albo na pustynię. Pierwsze poważne walki, jakie mają w stali być w najbliższym okresie, będzie to bodajże, jest tam zapisane... Eee, za... Dwa miesiące, tak, za dwa miesiące jakieś trzy dni. Myślę, że odpowiednia ilość czasu, żeby dostać się tam i być przeszkolonym. Dla osób, które nie chcą walczyć, zawsze zostaje obstawianie kapslami wygranego, czyli zwycięzcy, albo po prostu oglądanie walk. Czy będą jakieś atrakcje inne? A po co więcej atrakcji, Czy krew? No nadal nie wiem o Tak, na zakończenie jeszcze powiem, że jeżeli słuchaliście ostatnio audycji, to usłyszeliście, że da się z nami skontaktować. W każdej większej te mniejszej mieścińce znajduje się albo krótkofalówka, dzięki której możecie się z nami skontaktować, albo radiostacja, albo nasz człowiek. A ci ludzie zawsze mają krótkofalówki, tak więc dzięki nim zawsze możecie porozumieć. Sądzę, że już wyczerpałem to, co chciałem powiedzieć, tak więc do zobaczenia na pustyni, tym czym siedział i gadał na was Janberry gdzieś tam w tle jeszcze był wodecki. Ale mam nadzieję, że go pies ze albo jego żaba. A poza tym, do usłyszenia, radio Zatwisły.